Rozdział 10. Cisza trwa przez wiele godzin. Chrystus obiecuje im, że przygarnie swój lud, jak kokosz przygarnia pisklęta, jeśli całym sercem się nawrócą i powrócą do niego. Tylko bardziej sprawiedliwi są pozostawieni przy życiu. I ludzie w całym kraju usłyszeli to i byli tego świadkami. I po tych słowach w całym kraju nastąpiła trwająca przez wiele godzin cisza. I tak wielkie było zdumienie ludzi, że przestali płakać i lamentować nad utratą swych bliskich, którzy zginęli. I cisza ta trwała przez wiele godzin. I stało się, że znowu doszedł ich głos i wszyscy go słyszeli i byli tego świadkami. Mieszkańcy wielkich miast, zamienionych w ruinę, którzy jesteście potomkami Jakuba, i z domu Izraela, ileż to razy przygarniałem was jak kokosz, przygarnia pod skrzydła swe pisklęta i opiekowałem się wami. Ileż to razy chciałem jak kokosz, przygarnia pod skrzydła swe pisklęta, przygarnąć was, synowie Izraela, którzy odstąpiliście ode mnie, synowie Izraela żyjący w Jerozolimie i ci, którzy zginęli tutaj. Ileż to razy chciałem przygarnąć was jak kokosz, przygarnia pod skrzydła swe pisklęta, a wyście... Nie chcieli. Synowie Izraela, których oszczędziłem, oto zawsze przygarnę was, jak kokosz przygarnia pod skrzydła swe pisklęta, jeśli całym sercem nawrócicie się i powrócicie do mnie. Ale jeśli tego nie uczynicie, synowie Izraela, wasze domostwa opustoszeją do czasu wypełnienia się obietnicy danej waszym ojcom. I stało się, że po tych słowach ludzie zaczęli znowu płakać i lamentować nad utratą swych bliskich i przyjaciół. Tak minęły trzy dni, a czwartego dnia rano ciemność zalegająca kraj rozproszyła się, ziemia nie drżała więcej, skały nie rozpadały się, a grzmoty i wszelkie inne hałasy ustały. I ziemia ponownie zwarła się, i ludzie, którzy ocaleli, Przestali płakać i lamentować. Ich smutek przeszedł w radość i zamiast lamentować, oddawali chwałę i dziękowali Panu Jezusowi Chrystusowi, swemu Odkupicielowi. I do tego czasu proroctwa zawarte w Pismach Świętych, to jest słowa proroków, sprawdziły się. I ludzie, którzy ocaleli, należeli do bardziej sprawiedliwych. Byli to ci, którzy nie kamieniowali proroków, lecz przyjmowali ich i nie przelewali krwi świętych. Ci, Zostali zachowani przy życiu Zostali oszczędzeni Nie pochłonęła ich ziemia Nie utonęli w głębinach morskich Nie spłonęli Nie zostali zmiażdżeni na śmierć Nie porwały ich wichury, huraganu Ani też nie zginęli w dymie i ciemności Kto to czyta Niech zrozumie Kto ma Pisma Święte Niech je zbada i przekona się, że zagłada i zniszczenie spowodowane ogniem, dymem, burzą, huraganem i rozstąpieniem się ziemi pochłaniającej ludzi, wszystko to nastąpiło według proroctw wielu świętych proroków, albowiem wielu dawało świadectwo o tym, co ma nastąpić, gdy Chrystus przyjdzie i byli za to zabijani. Prorocy Zenos i Zenok świadczyli o tym, albowiem ich proroctwa odnosiły się szczególnie do nas, którzy jesteśmy resztką ich potomstwa Nasz ojciec Jakub również świadczył o resztce potomstwa Józefa I czyż nie jesteśmy resztką potomstwa Józefa? I czyż to, co o nas świadczyli, nie jest zapisane na mosiężnych płytach, które nasz ojciec Lechi zabrał z Jerozolimy? I przy końcu trzydziestego roku nefici i lamanici, którzy ocaleli, doświadczyli wielkich łask i wielkich błogosławieństw, albowiem Chrystus objawił im się wkrótce po swym wniebowstąpieniu. Pokazał im swe rany i nauczał ich. I napiszę o tym później, a tymczasem na tym kończę moje słowa.